Na Państwa, um, czekam o, um, na wieści od Państwa, gdzie było najcieplej, podobno nawet 26 stopni. deszczowa będzie już w całym kraju, na Podlasiu jedynie 4 stopnie, w centrum i na Dolnym Śląsku 7, nad Morzem 8, a na Podkarpaciu 12. Jutro już w całym kraju nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Dla dorosłych i dla dzieci otwieramy program trzeci. 10 października w Trójce na Powiślu myśliwieckiej 3, 5, 7. Od 10 do 19. Właśnie. Wśród wielu atrakcji pojawimy się imię Marcin Łukawski, Piotr Baron. Piotr Stalmach, obok mnie redaktor strzyczkowski. Świetna ta gruchowa, świetna. O Od której pan będzie tutaj, panie Kubo? Od 13. Od 13 pan będzie, tak. A ja od której będę? Od 13. Nie, wcześniej troszeczkę, 3 godziny wcześniej, czyli? 12? Nie. 10. Ja będę od 10. Ja pojawię się godzinę później, o 11. A ja dopiero po szóstnastej, co postaram się Państwu jakoś zrekompensować Pełna lista obecności znajduje się na naszej stronie internetowej Tym razem do zobaczenia 10 października Grochóweczka dobra? Bardzo Zapraszamy do reklamy Pacjent właśnie został porażony Niskim poziomem cen w sklepach euro Elektryzujące ceny i raty 30 razy 0 Telewizor Full HD 42 cale Philips MP 4 Kontrast 50 tysięcy Za 2590 zł Laptop Toshiba Satellite Intel Pentium. Pamięć 4 giga Windows Vista Za 2190 zł Euro Lider rynku RTV i AGD w Polsce Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, 24 stopnie teraz w centrum Warszawy. Kto da więcej? 7038 to nasz numer SMS. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa do godziny 19. .00. Mam nadzieję, że razem spędzimy najbliższe trzy godziny, a w tym czasie nasi reporterzy opowiedzą między innymi o grach wokół hazardu, politycznych grach w Sejmie. Oczywiście sprawdzimy też, na ile nagrodzony literackim Noblem autor jest żyłą złota dla wydawnictwa Ergo. Czy czytamy dzieła nowlistów? Współczesnych to trudno mi się spowiedzieć. Ale z dawnych, no Rejmon, Jeromski. Proszę... Tylko Raymond, może, że Żeromskiego tutaj dodałam. No a dodać dziś, od dziś można także Hertę Miller. Jej twórczości przyjrzymy się razem z Angeliką Kuźniak po godzinie 17. .00. Jeszcze nie noblista, na razie doktor, ojciec Tadeusz ryzyk przed komisją z poparciem wielbicieli i pod okiem reporterów. Także naszego reportera obronił dziś swoją pracę doktorską. Zajrzymy też na tor żużlowy, po czym tak naprawdę ścigają się zawodnicy. Materiały graniczowe o granulacji 02 i 05 na te tory żużlowe. Sprawdzimy, bo jest okazja. Wiemy już, że w przyszłym roku po raz pierwszy Polska będzie gospodarzem aż trzech turniejów Grand Prix najważniejszej imprezy światowego Speedwaya, który ma w Polsce bardzo wielu gorących, oddanych i wspaniałych kibiców. Teraz proszę się dokładnie rozejrzeć wokół siebie. Nie mają Państwo wrażenia, że coś wisi w powietrzu? Wie pan co wyczuwam, ale jak gdyby jest to objęta klauzulą śletajna. gdyby nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nasz reporter wyruszył w miasto, by poszukać dziwnych śladów zwiastujących co coś, co już za kilka dni się wydarzy. Nic więcej teraz nie zdradzę, ale wnioski przyprawiają odreszcze. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Christian Hanke.